I dziś tak totalnie na wariata postanowiłem opowiedzieć wam o pewnym komiksie. Totalnie na wariata, bo mamy sobotę i godzinę 23 i okazało się, że nie ma na dzisiaj żadnego podcastu. Każdy z naszej ekipy czuje się tragicznie. Ja też dzisiaj nawet nekropolitana nie nagrałem nawiedzonego bo nie dałem rady fizycznie, ale gdy się okazało, że na Konglom ma być dzień przerwy, to, to się załamałem, mówię, gdzie no? Zostało nam kilka dni do moich urodzin, do urodzin Konglo. Trzeba coś nagrać, trzeba. No i w związku z tym postanowiłem sięgnąć po komiks, który leży tutaj obok mnie. Przed chwilą go przeczytałem. Dzień Czarnego Słońca, czyli po pierwszy tom komiksowej serii 13. Trzynastka". Trzynastka zapisywana oczywiście cyfrą, właściwie liczbą rzymską, tak? Ech, tak, trzynastka to belgijska seria komiksowa ze scenariuszem Jeana Van Hama i z rysunkami Williama Wensa. Panowie są oczywiście znani, zresztą wydawnictwo, które to wydaje, czyli Dargant też jest w sumie jakoś tam znane, cenione, gdyż wydawało także Lucky Luka, Black Seda, Blueberry, Kota Rabina, Księga Utraconych Ziemi i kilka innych rzeczy. Zresztą panowie, no to też Van Ham odpowiadał m.in. za Torgala, Largo Wincha i jeżeli się nie mylę, to też jakiś Iron Manem pisał. A Wensa, szczerze mówiąc ja tylko z Blueberry, które też w Polsce Egmont wydał. No, ja się nie znam na komiksie europejskim i teraz też nie miałem czasu za bardzo na research, więc tak tylko sygnalizuję co, kto, gdzie, kiedy, jak. I trzynastka to seria, która ma aktualnie, jeżeli się nie mylę, 24 tomy i... albo 24 się ukazały w Polsce, nie wiem. Może coś mieszam. Ja mam ich 11. Pierwszy ukazał się w 1984 roku, a więc seria ma już swoje lata i pierwotnie ukazywały się po francusku. Potem oczywiście trafiały na inne rynki, stały się stosunkowo popularne te komiksy, mam wrażenie. Przy czym ja o nich nie słyszałem aż do roku 2004 tak mniej więcej, tak mi się wydaje, może nawet piątego, gdyż w 2003 roku pojawiła się e tego komiksu. e pojawiła się gra komputerowa, Ubisoft wyprodukował i wypuścił na rynek grę o tym samym tytule, czyli trzynastka. W Polsce wydała to Senega i ja jakoś w miarę szybko zgarnąłem demko. Jakoś koło premiery, premiera była w 2003. Wydaje mi się, że na świecie jakoś późna jesień i jeszcze pod koniec roku też w Polsce się ta gra ukazała. Miałem demko z jakiegoś, nie wiem, CD Action, Play'a, czy innego komputer świata gry. I to było jedno z moich ulubionych demek. Boże, jakie to było cudowne demo. Jaka to była w ogóle cudowna gra. Ja mam takie Kilka dem, które pamiętam, ale te najlepsze, najcudowniejsze to był chyba Max Payne pierwszy i właśnie trzynastka. I tak się zastanawiałem teraz, gdy siadałem do tego nagrania, co mi się bardziej podobało, co grałem więcej razy, bo każde z tych dem ograłem dwadzieścia kilka razy mam wrażenie i to naprawdę nie przesadzam. Pamiętajcie, że mówimy o czasach, gdy nie było Bundle, etc., gdy właśnie miało się tam kilka pełnych wersji gier, kilka dosłownie, chyba, że się miało dużo pieniążków, no to miało się ich kilkanaście pewnie i poza tym jakieś demka z gazet, zresztą wtedy nawet w gazetach gier chyba tak dużo nie było pełnych wersji. Zresztą w sumie nie wiem, może coś już trochę przesadzam teraz, ale nie istotne. Wiem, że miałem to demko i wydaje mi się, że jednak trzynastka nawet z Maxem Painem wygrywała w moim przypadku. Mieliśmy tam komiksową grafikę, świetną mechanikę, wszystko wyglądało cudownie, każde starcie dawało masę satysfakcji. I teraz właśnie jakiś czas temu to nie jest tak nawet, że chciałem kupić te komiksy, tylko chciałem kupić Zantmana. Pełne to nowe wydanie od Egmontu, gdyż ja mam stare wydanie w tych troszkę cieńszych tomach, ale jest niekompletne, a te brakujące zeszyty, znaczy zeszyty no, tomy kosztują majątek w drugim obiegu, więc postanowiłem kupić to nowe wydanie w twardej, przy czym też się okazało, że go nie ma już, bo się wyprzedały różne pojedyncze tomy, nakład się skończył no to na Allegro wbiłem i był jeden sprzedawca, który miał całość i tu nawet w rozsądnej cenie nie właśnie tam plus ileś procent tylko poniżej cen okładkowych naprawdę sensowna aukcja, od razu to nabyłem jeszcze facet miał kilka Batmanów, których mi brakowało segmentu i tak zacząłem przeglądać jego aukcję i trafiłem na aukcję z trzynastką i tam właśnie było 10-11 zeszytów nie mam tego pod ręką, ale coś koło tego może 12 i stwierdziłem, że spoko, no tak już zamawiam tyle rzeczy, od niego, to to też zgarnę. I troszkę się potem wkurzyłem, bo okazało się, że tak jak Batmany miało w rozsądnej cenie, Zantmany też tak, trzynastkę sprzedawał w sumie dużo drożej od konkurencji. No i jak sobie pomyślałem, no super przepłaciłem chyba pierwszy raz, od nie wiem kiedy na komiksach i książkach, no ale już trudno, mam to. Przeczytam, zobaczę, czy właśnie te przyjemne wspomnienia z gry powrócą. Ale byłem tak troszkę negatywnie nastawiony, nie tylko przez stratę kasy, ale też przez fakt, że te komiksy, tak się przynajmniej mówiło, tak czytałem w sieci, były jakąś tam francuską odpowiedzią na tożsamość Berna, Roberta Ladlama. Znaczy odpowiedzią, no, historią wzorowaną w pewien sposób na tożsamości Berna. I wy wiecie, że ja tę powieść recenzowałem dla konglomeratu. To było jakoś w ubiegłym roku, nawet tak stosunkowo wcześnie, po starcie naszej nowej strony, bo to było w ramach tego cyklu mojego, gdzie co tydzień recenzowałem inną powieść gatunkową. I te wrażenia, jak część z was wie, resztę odsyłam po prostu, możecie sobie tego spokojnie teraz posłuchać. Te wrażenia były średnio pozytywne, a pod pewnymi względami wręcz negatywnie. Widziałem potencjał w różnych elementach tej historii, ale nie wiem, wątki romansowe były moim zdaniem żałosne, beznadziejne i było dużo takich rzeczy jakoś rozciągniętych, bezsensownie. Dużo czy czym mnie irytowało, a ponadto, ta polskie, a ponadto to polskie wydanie audio było tragiczne. No i ostateczne do wrażenia były takie same, no i sięgam po ten pierwszy tom. No i też wiem mniej więcej czego się spodziewać. No i teraz już przejdźmy do konkretów, jak to wszystko wygląda. Dzień Czarnego Słońca rozpoczyna się prawie tak jak tożsamość Berna. Nie ma tutaj akcji na morzu, tylko od razu trafiamy na plażę i tam starszy mężczyzna przypadkiem odnajduje ciało. Odnajduje ciało, okazuje się, że to nie są zwłoki, tylko ciało wyrzucone na brzeg. Mężczyzna, który został postrzelony i teraz nie jest w stanie krytycznym, ale jeszcze, jeszcze jakoś tam oddycha. Staruszek zaciąga go do domu oddaje go pod opiekę swojej żony i jedzie po znajomą Martę która jest byłym chirurgiem aktualnie alkoholiczką na szczęście w dniu dzisiejszym Marta jest trzeźwa przebywa na miejsce i dokonuje operacji tym samym ratując życie mężczyźnie którego będziemy od teraz nazywać trzynastką dlaczego trzynastką? gdyż ma na szyi przy obojczyku tak, to jest obojczyk, <totuaż>, właśnie rzymską trzynastkę. I mężczyzna ten ma amnezję. Nie pamięta, kim jest, co się stało, jak został postrzelony, kim był w przeszłości, jak się nazywa, skąd pochodzi. No, niczego nie pamięta, ale za to ma coś, co w, tutaj w komiksie jest nazywane pamięcią ogólną, to znaczy spiawność taka fizyczna, psychofizyczna wróciła, umie się jakoś tam odnaleźć w świecie współczesnym. Wie, wiecie, czym są jakieś tam media, auto, do czego służy ten czy inny przedmiot. I jak też dowiadujemy się dość szybko, jest mężczyzną, który przeszedł jakieś szkolenie wojskowe, potrafi posługiwać się bronią, palną, białą, jest bardzo sprawny fizycznie. Dowiadujemy się tego, gdyż oczywiście na naszą rodzinę staruszków ktoś napada, by porwać, a być może i zabić trzynastkę. Oczywiście dochodzi w tym kontekście do tragedii wtedy nasz bohater postanawia wyruszyć na poszukiwanie większej ilości informacji na temat swojej tożsamości. Wyrusza do miasta, z którym jakoś tam jest powiązany, to znaczy znajduje pewną wskazówkę przy napastnikach i tam okazuje się, że no jest w dość sporych tarapatach. Śledzi go i poluje na niego kilka różnych grup ludzi, i tak naprawdę wplątuje się w jedne kłopoty po drugich. Wpada z deszczu pod i Gdy wydaje się, że już mu się coś udało to tak naprawdę pakuje się w kolejne tarapaty i tak praktycznie do końca tego zeszytu, który kończy się też kolejną tragedią taką osobistą naszego bohatera. I wtedy postanawia on wyruszyć jeszcze dalej gdzieś na wschód by no jakoś pozbierać się i dowiedzieć się czegoś więcej o sobie. Rzeczywiście mam tutaj sporo wspólnych punktów z tożsamością Berna, ale powiem wam, że na chwilę obecną czyta mi się to lepiej niż powieść Ladlama. W ogóle byłem pozytywnie zaskoczony, aż przedziwnie pozytywnie zaskoczony, gdyż komiks ten jest raczej nie dzisiejszy, zarówno pod kątem oprawy graficznej, jak i samej opowieści, co mogłoby być wadą, ale w tym wypadku nie jest. Kreskę węsa myślę w miarę tam kojarzycie. Tutaj myślę mamy w sumie bardzo ładną oprawę graficzną. Zarówno kadry, które są bardziej wypełnione detalami, jak i takie trochę mniej szczegółowe, ale ogólnie zawsze dokładnie widać co, kto, gdzie, kiedy, jak i czuć bardzo konkretną atmosferę, czy to domu tych naszych starszych państwa, czy to tej opuszczonej plaży położonej gdzieś z boku innej mieściny, czy miasta, do którego potem trafiamy. Do tego, e, chociaż komiks ma bardzo konkretną paletę barw, to nie jest e, monotematyczny. jeżeli o to chodzi. znaczy mamy tutaj, ja go teraz przeglądam, może słychać też, jak obracam kartki. Mamy tutaj na przykład czasami taką kolorystykę w stylu czerwień, pomarańcze, brązy, gdy jesteśmy w jakimś obskurnym motelu. Mamy takie ciemniejsze kadry, gdy akcja toczy się nocą, ale nawet właśnie gdy bohater gdzieś tam ucieka nocą, to wszystko jest widoczne. Nie gubimy się w tym wszystkim. Mamy akcję w jakimś tam takim bardziej błękitnym, błękitno wieżowcu. Mamy też na koniec, co super w ogóle wypada, naprawdę genialne kadry walki w deszczu. I tutaj naprawdę na każdym kadrze mamy deszcze, zacinające strugi deszczu, te, wiecie, takie czarne kreski, które pokazują jak to wszystko spada na takim rozmytym, biało-błękitnym tle. Piękna naprawdę rzecz, zwłaszcza na koniec albumu, jeszcze na sam koniec taki zachód słońca, wszystko pokryte też znowu w czerwieni, pomarańczach. Wizualnie jest naprawdę spoko i też to, co mi się podoba, to to, że tutaj czuć, że ten, ta akcja rozgrywa się, ja nigdy nie jestem w stanie ocenić, w których latach rozgrywa się akcja danego dzieła, ale tutaj czuć, że to są właśnie jakieś wydarzenia sprzed, nie wiem, 40 lat, może więcej, czuć to po wyglądzie, bohaterów nawet, tak, po fryzurach, strojach i w ogóle właśnie to, że każdy tutaj bohater wygląda troszkę inaczej, że ja ich rozróżniam po budowie twarzy, po włosach, etc. To też duży plusik, zresztą sama trzynastka też jest w sumie charakterystyczny facet, zwłaszcza w związku z taką siwą smugą, która rzekomo powstała na skutek postrzału, siwa smuga włosów, tak, gdyż ogólnie nasz bohater ma włosy ciemnobrązowe, tak, więc wizualnie wygląda to spoko. Fabularnie też mnie ta historia jakoś tam wciągnęła i do tego mamy tutaj takie hmm, trochę meta wstawki w wypowiedziach naszego bohatera. On to czasami mówi tak do siebie trochę, to są takie może nie pseudo pseudofilozoficzne, ale momentami troszkę egzystencjalne metakomentarze i takie właśnie one-linery. Przykładowo, tutaj mam akurat przed sobą jeden taki przykład. Bohater trafia do mieszkania, które jakoś tam jest z nim rzekomo powiązane i okazuje się, że zostało ono splądrowane. Wszystko jest w totalnym chaosie, poniszczone. Tak. Ktoś przeszukiwał to mieszkanie i teraz nasz bohater odnajduje coś, co prawdopodobnie wcześniej włamywacze chcieli Uzyskać i mówi właśnie, że mam to, mam to. Pewnie tego szukali ludzie, którzy byli tu przede mną. I do tego na ostatnim kadrze, następnym i ostatnim kadrze na stronie dodaje, ale ja szukam czegoś innego. Tożsamości człowieka, który utracił swoją przeszłość. I wiecie, to jest taki komentarz, właśnie, który kojarzymy, nie wiem, z filmami noir, z takimi właśnie one-linerami, które bohater rzuca gdzieś tam, w, stojąc w mroku patrząc gdzieś się w okno, czy pijąc whisky ze szklanki do bohaterki, do femme fatale, która przyszła z jakimś tam zgłoszeniem, zleceniem, czy też gdy bohater spacerując w strugach deszczu gdzieś tam późnym wieczorem rzuca takie teksty na lewo i prawo, no to to mamy też tutaj w komiksie i tak jak za pierwszym razem to się może troszkę gryzie, no bo tak właśnie zamyślimy, o Boże, co to ma być, tak... To jakoś się wpasowuje w konwencję i w estetykę, w stylistykę tego komiksu i ostatecznie to nie przeszkadza. Naprawdę, jak w ogóle na ten pierwszy zeszyt, to nie są grube zeszyty. On ma 48 stron. To tutaj się bardzo dużo wydarzyło. Poznaliśmy ten sam początek, tak mieliśmy chwilę tej rekonwalescencji, potem napad, potem wycieczkę do miasta, potem konfrontację z jedną grupą, z drugą grupą, z trzecią grupą, kilka takich różnych sytuacji zarówno pokazujących bohatera w jakimś kontekście szerszym, jak i takich typowych rzeczy pchających akcję do przodu, czy sekwencji akcji też było tutaj całkiem sporo. Jak na 48 stron, to naprawdę nie spodziewałem się tylu różnych ciekawostek. I to oczywiście nie jest w żaden sposób zamknięta historia. To jest zamknięty wątek tego pierwszego kontaktu z ludźmi po utracie pamięci a cała reszta wątków została po prostu otwarta. Dowiadujemy się w tym komiksie, czym był Dzień Czarnego Słońca ten tytułowa Było to pewne wydarzenie, które stawia naszego bohatera w negatywnym świetle. Poznajemy też troszkę innych dziwnych terminów, nazwisk, które pewnie powrócą w kolejnych zeszytach i ja na chwilę obecną jestem na tak. Ciekawa rzecz i mam nadzieję, że ostatecznie nie skończy się tak jak tożsamość. Ja nie będę na razie dokupywał więcej zeszytów powoli. Może będę sobie czytał te, które już mam i jeżeli uznam, że można o nich coś więcej powiedzieć, to pewnie wrócę do tej serii. A może nawet bym zrobił tak, że po prostu przy kolejnych zeszytach będę streszczał poprzednie i wtedy jak ktoś nie ma do tego dostępu, czy nie chce tego czytać, to mógłby poznać historię z drugiej ręki. Nie wiem, jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat tej serii komiksowej, czy potencjalnej serii podcastów na jej temat to dajcie znać, a ja się z wami żegnam, bo muszę to jeszcze dzisiaj zmontować i to szybko, do usłyszenia miłego wieczoru, cześć